Soda oczyszczona nam się kojarzy raczej z kuchnią niż z drogami, ale jak się okazuje w jednym procesie możemy wyprodukować oprócz znanej nam sody oczyszczonej jeszcze bardzo dobre ułatwienie dla naszych dróg. Co to jest, jak to działa, w jaki sposób to powstaje? W procesie produkcji sody kalcynowanej powstaje chlorek wapnia. Jest to produkt, który ma bardzo szeroką gamę zastosowań, natomiast skupiając się na tej najbardziej istotnej o tej porze roku jest to letnie dróg. Stosując chlorek wapnia na drogi nieutwardzone, drogi szutrowe, w bardzo łatwy sposób, skuteczny, długotrwały, możemy wyeliminować kurz, który występuje powszechnie na takiej drodze szutrowej, kiedy jedzie samochód, kiedy jedzie sprzęt rolniczy, a nawet rowerzysta i to niekoniecznie dorosły, a dziecko. No, motorowerzysta Mo najczęściej najbardziej kurzy. Motorowerzysta najczęściej najbardziej kurzy i najmniej przyjmuje się otoczeniem. Problem jest ogromny, jeżeli chodzi o kurzenie, bo widzimy, że mieszkańcy zaczynają wieszać na płotach banery Ten My mamy świetny produkt, który powoduje, że motorowerzysta, rowerzysta z kierowcy samochodu może nadal tą drogą jeździć, natomiast właściciele domów są spokojni, nie tylko o czystość okien, parapetów, ale przede wszystkim o, o swoje dzieci. Prosta aplikacja to jest produkt w płatkach, stosuje się to maksymum trzy razy 3 razy w roku, wczesną wiosną i tak naprawdę wakacje, późno jesienią, tą późną jesienią już nie musimy stosować. Chlorek wapnia powoduje ściąganie wilgoci z otoczenia tworzy na powierzchni drogi taką niewidoczną powłokę, która ściąga pył i kurz, powodując, że właśnie nie mamy tego efektu kurzenia. Tak jakby co, higroskopiny, higroskopiny powoduje, tak. że to, te pyły to, się kleją do tego? To, to jest higroskopiny, przyciągają. Przyciąga pyły, przyciąga kurz. Dzięki temu ten kurz nam się nie unosi. Mamy wyeliminowany problem kurzenia. Bardzo skuteczny i bardzo długotrwały, tak jak wspominałam, minimum trzy miesiące ten produkt działa. Natomiast istotne jest to również poza pyleniem, poza kurzeniem, które jak się okazuje dzisiaj, Widzieliśmy to po rozmowach z rolnikami, nie tylko panią przeszkadza, ale Paniom również. Chlorek wapnia powoduje, że droga jest utwardzona. Dzięki właśnie temu, że wiąże pył, wiąże kurz, nie mamy erozji, nie mamy ubytku tej drogi, jak samochód przejeżdża. I dzięki temu ta droga dłużej zachowuje swoją integralną trwałość, co oznacza, że nie musimy tak często jej utwardzać, konserwować, a to się wiąże z kosztami, prawda? Trzeba wyjechać, trzeba ją poprawić, szczególnie jak się ma chociażby produkcję mleka. Co drugi dzień przyjeżdża cysterna tam mleko odbierać. No to co trzy miesiące jakie są. przyjeżdża równiarka, żeby ta droga się nadawała tak, do użytku. Co dużo więcej kosztuje. W tym momencie wysypujemy, wysypujemy chlorek wapnia. Yy, najlepiej wysypać to po, zaraz po deszczu na wilgotną drogę. Jeżeli mamy takie susze jak dzisiaj, mamy beczkowozy, możemy drogę yy, najpierw odpowiednio zmoczyć wcześniej i potem chlorek wapnia wysypać. Produkt jest bezpieczny dla środowiska, bo stosowany jest też w segmencie agro. Informacje można yy, bardzo szczegółowe znaleźć na naszej stronie. Niewiele trzeba żeby był sukces, bo dosłownie pół kilograma na, na metr kwadratowy powoduje, że mamy wyeliminowany problem kurzenia, mamy utwardzoną nawierzchnię i mamy spokój na co najmniej trzy miesiące. Pół kilograma na metr kwadratowy, czyli załóżmy sobie taka wiejska droga szerokości 3 metrów, długości 100 metrów, 300 metrów kwadratowych razy pół kilograma, 150, 150 kilo, kilogramów. 150 kilo. To są no takie trzy worki, jak od nawozu, wrzucamy do rozsiewacza, tak? tak I tak. rozsiewamy na drogę. Rozsiewamy na drogę, tak. My sprzedajemy chlorek wapnia w workach 25-kilogramowych do tych takich mniejszych aplikacji. Czyli 6, worków. Y, czyli 6 worków. Natomiast jeżeli ktoś ma większą drogę, te 6 worków można sobie wiadomo otworzyć. Natomiast często pieniądz, szczególnie dla rolnika, więc mamy w ofercie big bagi 500-kilogramowe i big bagi 1000-kilogramowe. Je bardzo łatwo można podnośnikiem teleskopowym zaaplikować do rozsiewacza i rozsypać na drogę. Aplikacja bardzo, bardzo prosta. Codziennie rozsiewamy nawozy, siejemy trawę. To działa tak samo. Aplikujemy w identyczny sposób. A zimą to też pomaga? Chlorek wapnia zimą stosujemy do zimowego utrzymania dróg. On jest bardziej skuteczny od powszechnie znanej nam wszystkim soli. Przede wszystkim dlatego, że chlorek wapnia w przeciwieństwie do soli działa Działa szybciej, czyli mamy ten efekt natychmiastowy po rozsypaniu. Działa dłużej, czyli sól działa do 4-6 godzin, chlorek wapnia działa nawet do 6 dni. I co jest istotne, chlorek wapnia działa do temperatury minus 40 stopni. Przy soli naszej, tej tradycyjnej, którą używamy, którą znamy tak naprawdę. Um, z takiego powtórcznego stosowania, sól działa w temperaturze do minus 4 stopni, czyli tak naprawdę biorąc pod uwagę ostatni sezon zimowy, był okres dwóch miesięcy, gdzie temperatura spadała do minus 7. W tym momencie bardzo często się mówi, że drogowców zaskoczyła zima. To nie zima zaskoczyła drogowców, tylko, tylko, fizyka. Ty, tylko fizyka sól. Dlatego my polecamy chlorek wapnia, czyli ten sam chlorek wapnia, który najpierw stosujemy na drogi w sezonie letnim, można stosować na drogi w sezonie zimowym. Identyczna aplikacja, mamy problem na co najmniej 6 dni z głowy, nie mamy lodu, Nie mamy ryzyka, bardzo dużo firm stosuje przy na parkingach y, rampy załadowcze, wagi, bardzo szeroka aplikacja. Polecamy.